Film, gry i komiks, komik. klasyka, klasyka i nowość, nowość, hit i gniot. Wszystko, wszystko co myrocznie, to i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 17 sierpnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 512 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z wami przyszłość polskiego YouTube'a podróżniczego Szymon Szymas, Rajzefiba, Cieśniński. To ja, witam serdecznie, a dzisiaj opowiem Wam o gościni. Opowieści Marcina Napierkowskiego, wydanej w ubiegłym roku nakładem wydawnictwa literackiego. Jest ona kategoryzowana przez księgarnię jako horror i wpadła mi w radar w okolicy Halloween 2023, dlatego zakładam, że jakoś wtedy ukazała się na polskim rynku. Czy tym horrorem jest rzeczywiście, dowiecie się w trakcie audycji. Teraz zacznijmy od słowa o autorze. A jest z nim, jak już powiedziałem, Marcin Napiórkowski, twórca strony internetowej mitologiawspółczesna.pl, oczywiście bez polskich znaków, a także autor książek, innymi książki o takim też tytule Mitologia Współczesna, tym razem z polskimi znakami, a także kilku innych i licznych artykułów, bo jako publicysta Napiórkowski związany jest między innymi z Tygodnikiem Powszechnym i Pismem Magazynem Opinia, przynajmniej tam widywałem jego teksty do tej pory z wykształceniem, z kulturoznawcą, dokładniej z semiotykiem kultury i interesują go właśnie znaki i mity, ale nie w rozumieniu, jeżeli chodzi o mity, na przykład nie mitologii greckiej, a raczej w rozumieniu takim, że są to przekonania, które nadają sens naszym doświadczeniom. Tak to ujmijmy. I wspominam o tym, bo te zainteresowania i wykształcenie mają wpływ na to, czym jest omawiana dziś przeze mnie książka, co się w niej znajduje i też jaki dodatek został dorzucony do samej powieści. Tak, to wszystko ma wpływ i na strukturę, i na treść. My zaczniemy teraz od treści. Gościni zabiera nas na wycieczkę z rodziną Jaworskich. Mąż, żona, trójka dzieci, to jest syn i dwie córki, jedna starsza, nastoletnia, druga młodsza, kilkuletnia, wybierają się na urlop. Pan Jaworski porzucił przed laty pracę nauczyciela historii na rzecz kariery na YouTubie. Na rzecz kariery youtubera prowadzącego kanał podróżniczy. Teraz jest znany w sieci jako Pan Wycieczka i żyje ze współpracy reklamowej z najróżniejszymi firmami. Aktualnie podpisał umowę m.in. na promocję Wana Wycieczkowego, którym wyrusza całą rodziną w Beskidy. Po drodze jednak no nie wszystko idzie po ich myśli, rozpętuje się ulewa, przez którą niezbyt chętnie, ale jednak zgarniają z trasy autostopowicza pana Heńka, a następnie te warunki pogodowe pogarszają się jeszcze bardziej gdzie iwan się psuje, a bohaterowie lądują w środku lasu, gdzie nie ma zasięgu. Nie ma zasięgu, nie ma internetu. Nie mając innego wyjścia, bohaterowie szukają pomocy w pobliskim domostwie. Okazuje się, że ów przybytek to należące do starszego małżeństwa małe gospodarstwa agroturystyczne, a tuż za nim rozciąga się turystyczna mieścina Uśniejów. Nie mając innego wyjścia, rodzina Jaworskich i Heniek przyjmują gościnę starszych gospodarzy, i zmuszeni są zmienić swoje plany wycieczkowe i spędzić trochę czasu w tej niezwykłej miejscowości. A uśniów jest niezwykłą miejscowością. Bo choć Jaworscy słyszeli o niej wcześniej, to raczej nie jest znana na turystycznej mapie Polski, a powinna być, bo jest de facto turystycznym rajem, gdzie pan Wycieczka czuje się jak ryba w wodzie, oferuje pyszne jedzenie, liczne atrakcje, przyjaznych i otwartych na gości lokalsów. Więc tak jak mówię, jest to spełnienie marzeń pana Wycieczki, ale jego bliscy wydają się być zadowoleni. Problem polega na tym, że to wszystko jest zbyt piękne. Zbyt piękne by mogło być prawdziwe i zwłaszcza młodzi bohaterowie, syn Marek i starsza córka Marta zwracają na to uwagę. Tak Czują, że coś tutaj nie gra. Niestety nie są do końca świadomi, co tak właściwie jest nie w porządku. Mają to na końcu języka, czują to w kościach, ale nie mogą doprecyzować tej myśli. No i czy w końcu zrozumieją, co tak naprawdę jest grane w Uśnijowie, jak zakończy się ten urlop, co z Henkiem, Tak kim jest tytułowa Gościni? Tego dowieźcie się w trakcie lektury tej blisko 300-stronicowej powieści, a ja powoli się z nią teraz będę rozprawiał. Tak jak pisałem dzisiaj, rano na Instagramie, Gościni to jest jedna z najbardziej przystępnie napisanych książek, jakie w życiu czytałem. Przystępnie napisana, tak? Słowo klucz. Po lekturze zakładam, że autor, czyli Marcin Napierkowski, to dydaktyk, także on też zajmuje się nie tylko pisaniem, tak? Nie tylko artykułami, publicystyką, ale też prowadzeniem zajęć i edukowaniem ludzi, bo ta książka nie jest prosta czy prostacka. Tak? To nie jest powieść z półki, szybko się czyta, bo język właśnie jest prosty, niewymagający. Język właśnie nie jest banalny, wręcz przeciwnie. W dodatku struktura też jest umiarkowanie skomplikowana. To nie jest ten poziom, z jakim mieliśmy do czynienia przy okazji Radia Duchów, który omawiałem jakiś czas temu, ale tutaj też po pierwsze w tle majaczy jakaś tajemnicza z przeszłości, przy czym to jest bardziej foreshadowing, a nie właśnie prowadzenie akcji równolegle, ale już te bieżące wydarzenia są nam pokazywane z perspektywy czwórki członków rodziny Jaworskich i jeszcze tego autostopowicza Heńka. Rodzina czasem jest bohaterem zbiorowym, ale często obserwujemy świat przedstawiony czami konkretnej postaci, a każdy bohater jest inny, więc mamy de facto pięć perspektyw na to, co się dzieje w Uśnijowie. Pan Wycieczka to facet, który zaryzykował, rzucił dotychczasowe życie tam te kilka lat temu, postawił wszystko na jedną kartę i wygrał, ale potem stawiał na tę samą kartę jeszcze raz i jeszcze raz tak w nieskończoność i teraz jest w takim trochę na no, niezbyt przyjemnym punkcie, bo finansowa przyszłość jego rodziny zależy od tego, czy wywiąże się z umów, czy jego kanał utrzyma dotychczasową popularność i przez to facet chce dobrze, ale presja bycia influencerem, żeby przetrwać, sprawia, że zamiast roli ojca i męża odgrywa raczej funkcję nie wiem, no, kierownika projektu, tak reżysera życia, co prowadzi do różnych konfliktów. Jego żona Natalia ma właśnie tego dość. Ona już nie chce tak żyć, cieszy ją entuzjazm męża i sukces projektu. Tak? Początkowo była bardzo zadowolona z tego, że no coś tam się zmieniło, że znalazł to nowe, fajniejsze, przyjemniejsze dla siebie życie, ale ma dość tego ciągłego podporządkowywania własnego, tak? codziennego życia, tworzenie kontentu. Ma dość podróży, które są pracą, bo nie są... E wiecie, podróżami do miejsc, gdzie, które oni chcą odwiedzić, tylko podróżami do miejsc, z którymi współpracują na przykład. Ma dość tego wymuszonego uśmiechania się do kamery, dość robienia 15 ujęć z tym samym produktem czy tą samą atrakcją, aż mąż będzie zadowolony z efektu. No ogólnie to miejsce, w którym się jej rodzina znalazła i się nie podoba. Ich dzieci natomiast, córka Marta jest introwertyczką, cierpiącą na zaburzenia odżywiania, dlatego też gwiazdożanie przed kamerą, czy spożywanie tego, co zamówił jej ojciec, bo to ojciec tutaj zamawia wszystkim, żeby odpowiednio zrecenzować potem knajpę. No, takie rzeczy nie są jej w smak i brat Marek jest bardziej tolerancyjny, bo on jest typem gracza i detektywa, który lubi wyzwania i któremu popularność ojca też się troszkę udzieliła, tak dała mu trochę fejmu na dzielni w szkole, więc on jakoś bardziej toleruje tą YouTubeową szopkę, ale też no, nie łyka wszystkiego jak pelikan. Jest jeszcze Marysia, ale ona jest na tyle mała, że ją interesuje tylko to, że spędza czas z bliskimi, a ci bliscy czytają jej przygody pana kota, tak bajki dla dzieci. No i pojawia się tutaj jeszcze Heniek, jako drogi biegun dla pana wycieczki. To jest taki typ marotnego wędrowca, który uwielbia kontakt z naturą, górskie, leśne wędrówki, a przy tym nie wierzy w technologię i wciąż ubolewa nad tym, że zamiast polować dzidami czy kamieniami na dinozaury i pić deszczówkę, to młodzi ludzie siedzą w smartfonach tak i raczą się Coca-Colą. No i to jest autostopowicz zabrany do auta w pierwszym akcie teoretycznie horroru, nie? tak jest ta książka promowana, więc to zapewnie, zapewne budzi w waszych głowach konkretne oczekiwania. Kojarzycie takie scenariusze z popkultury, jasne, ale autor Napierkowski też jest zna, dlatego trochę inaczej ogrywa tę postać. Tak naprawdę można nawet założyć, że zupełnie inaczej, no ale potem pewne elementy tego tropu jednak wrócą. No i to też jest plus w sumie. Jeżeli chodzi Właśnie o tych bohaterów, i ja oczywiście odrobinę upraszczam ich charakterystykę, ale jak słyszycie, prezentują różne postawy, które niejednokrotnie będą się ścierać na kartach powieści. Chemia między nimi działa dobrze, dochodzi czasem do spięć konfliktów, ale i są zawiązywane jakieś sojusze. I w trakcie lektury, momentami myślałem, że rodzinka jest jednak trochę zbyt zgrana, zbyt idealna, nie? że tam niby są te konflikty, tarcia, różne podejścia do różnych tematów, ale jednak nadal to jest. Fajna godzina, może nawet zbyt, ale to ma jakieś uzasadnienie w fabule, tak w powieści po wielkim Twiście uznałem, że no nie powinienem tego krytykować, to spaja się z tym, co przeczytałem. Co zaś należy dodatkowo pochwalić. To fakt, że dzieciaki rozmyślają na inne tematy i komunikują się inaczej niż dorośli. To, to bardzo ważne, by pisarz, który tutaj próbuję właśnie pokazać różne generacje, różne spojrzenia na różne tematy, różnicował wypowiedzi małych dzieci, nastolatków, dorosłych i staruszków i tutaj mamy z tym do czynienia. I znowu jest jeden problem z jedną postacią, nie jakiś poważny, ale tam coś tak nie do końca gra i znowu okazuje się, że to wynika z czegoś, tak, że Wielki twist wyjaśnia, dlaczego wcześniej mogliśmy trochę kręcić nosem i zastanawiać się, czy aby to na pewno tak powinno zostać napisane. No tak, w tym kontekście ma to sens. Za to, to co bym trochę zganił, to fakt, że nie mamy tutaj za bardzo do czynienia z horrorem. Jeżeli szukacie pełnokrwistego, trzymającego w napięciu horroru, no to tutaj go absolutnie nie znajdziecie. czy sobie 300 stron, właśnie cała książka czy 300 stron, powieść tam jest nie, 10 stron krótsza, a grozy przez pierwsze 250 stron praktycznie nie uświadczymy. Mamy atmosferę tajemnicy, atmosferę dziwności, pojawia się napięcie, ale to jest napięcie typowe raczej dla powieści przygodowej czy detektywistycznej młodzieżówki, a nie dla horroru. Tak? To jest napięcie na zasadzie, no właśnie jest jakaś zagadka do rozwiązania, napięcie na zasadzie no eksplorujemy y, tę nową przestrzeń, ale to się bardziej kojarzy, nie wiem, z Indianą Jonesem, a nie ze Stephenem Kingiem. Wspomniana dziwność zaś, ona przewija się niejednokrotnie w tle. Ona też jest bardzo tak dobitnie przekazywana czytelnikowi, że w części postaci tam coś nie gra. Ale nie mówimy tutaj o odrealnieniu rodem z weird fiction, o jakiejś kosmicznej grozie. Po lekturze, jak sobie pomyślałem, że książka delikatnie z nią wyrałansuje, ale no Napierkowski jednak nie idzie w tym kierunku. Tak on de facto nie chce nas przerazić, mam wrażenie. Dopiero ostatnie 50 stron wprowadza typowe dla literackiej grozy chwyty, ale zawsze z wentylem bezpieczeństwa. Trochę jak w Koralinie Nila Gajmana, którą omawialiśmy na Dzień Dziecka w tym roku. Tam nagły wzrost zagrożenia i potencjalna porażka bohatera były szybko kontrowane powrotem bezpieczeństwa i mniejszym lub większym sukcesem. Tak? Czyli już myśleliśmy, że wydarzy się coś złego, że dzieje się tragedia albo, że już po prostu pozamiatane, tak? bohaterowie przegrali, ale nagle wiecie, było ping, pojawiało się pong, piłeczka była odbijana i wracaliśmy do względnego komfortu, bezpieczeństwa i tutaj jest tak samo. Na Piłykowski, gdy w końcu pozwala sobie na troszkę eskalowanie tej sytuacji, w której znajdują się nasi bohaterowie, no to zaraz po każdej eskalacji następuje uspokojenie sytuacji. Tak za każdym razem, gdy wydaje się, że no może teraz zdarzy się coś strasznego, no to on albo to anuluje, tak dosłownie, że nic się nie dzieje, albo to się dzieje, ale po chwili coś innego, w ten czy inny sposób to zagrożenie niweluje. I sam finał jest bardziej dramatyczny, krwawy, horrorowy, ale nadal jest ogrywany w ten sposób i przez to mam takie odczucie, że można go zafundować młodszemu odbiorcy, nie serwując mu przy tym dziesiątek nieprzespanych nocy. Tak, To nie jest nie wiem, może opowieść dla małych dzieci. Tam już by trzeba było troszkę może ingerować, ale dla młodych nastolatków myślę spokojnie mogą to przeczytać i nie cierpieć z tego powodu. Tak, W sensie nie mieć koszmarów ani niczego takiego. I tutaj wrócę do tej przystępności, no bo mam wrażenie, że to jest trochę związane z tym brakiem grozy. Jak już mówiłem, mamy wydarzenia aktualne i ten, ten wątek z przeszłości, mamy poznawanie Uśniejowa, tego dziwnego miasteczka z perspektywy piątki różnych postaci, mamy relatywnie bogaty język, ale wszystko jest przystępne. Mamy masę odwołań do świata kultury i sportu, do filmów, gier, seriali, książek. W jednym miejscu wspomnimy Harry'ego Pottera, w innym Usain'a Bolta, w kolejnym antagonistów z filmów o Bondzie, dalej Minecrafta, Koreę Północną itd dalej. I wszystko jest wprowadzane w tak przystępny sposób, że nawet średnio zorientowany czytelnik powinien się w tym bez problemu odnaleźć. I też jest spora szansa, że niezależnie od wieku. tak? ok, no jeżeli 80-letnia osoba będzie czytała i pojawi się nawiązanie do Minecrafta, no to może nie wiedzieć, czym jest Minecraft tak totalnie, ale poza tym wszystko jest prowadzone w taki bardzo łagodny. Właśnie przystępny sposób. Mamy tutaj też trochę przemyśleń na różnego rodzaju tematy, na przykład na temat zasadności przeznaczenia funduszy europejskich na konkretne inwestycje, ale także sporo przemyśleń na temat instynktu przetrwania w dobie cyfryzacji, na temat technologii, tak, blasków i cieni technologii, rozmyślenia o istocie lęku i te przemyślenia. One mogłyby w odrobinę zmienionej formie pewnie ukazać się jako artykuły, jak jakieś felietoniki, eseje na stronie internetowej Napierkowskiego, a tutaj zostały wplecione w fabułę i przedstawione znowu tak przystępnie, że tego nie czuć, nie? że nagle bohaterowie de facto dyskutują na jakiś mniej lub bardziej ciekawy temat. Bardziej czujemy, że właśnie no no postaci spierają się na socjologiczno-ekonomiczne tematy i w ten sposób są budowane ich charaktery. Tak? Poznajemy kontrasty na przykład między Henkiem a Jaworskim, którzy na pewne e, kwestie spoglądają zupełnie inaczej. I ta przystępność jest fascynująca, ale ma też swoją roczną stronę. Autor niby nie traktuje czytelnika z góry, tak? nie ma nas za głupków, nie pakuje nam do głowy informacji łopatą. Zachowuje się bardziej jak nauczyciel, który chce w atrakcyjny, ale przystępny sposób sprzedać informacje. Prowadzi nas za rękę, zabawia przy tym, zachęca do kontynuowania tej wspólnej podróży i to nawet działa i wspiera ten aspekt przygodowo-detektywistyczny powieści, ale gryzie się totalnie z grozą, bo trudno jest czuć realny strach, gdy naprawdę autor wciąż prowadzi nas za rękę. W dodatku w świecie przedstawionym coś nie gra, coś jest nie w porządku, bohaterowie to czują, ale to nie eskaluje. Jeszcze w samej powieści około 140 strony, czyli przed połową, pojawia się baśń, która symbolicznie oddaje położenie naszych bohaterów. Baśń, która jest konstruktem objaśniającym świat i w tej baśni nie ma krwawej masakry, piłą mechaniczną czy innej apokalipsy potworów i to nam uświadamia też że trzęsienia ziemi, przynajmniej do wielkiego finału, nie będzie. Nie uświadczymy niczego takiego. Wiemy, do czego prowadzi nas ta opowieść, znamy proces i jego finał, nie znamy tylko detali. I te detale, one oczywiście mogą wzbudzić w nas ciekawość, ale nie strach. Tak? Czyta się to dalej z przyjemnością, no bo jesteśmy zaintrygowani tym, jak te wydarzenia z bajki tutaj zostaną powtórzone, powiedzmy, ale przy tym wiemy, że no właśnie tej, tej eskalacji, tego klimaksu horrorowego nie będzie. I wspomniany wielki finał, on zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie wręcz w trakcie lektury, bo główny zwrot akcji dotyczący tej tytułowej gościni był świetny. Był foreshadowing i mi się to wszystko ładnie spina na tym etapie. W filmie czy w serialu myślę, że to by wypadło kiczowato, tak kampowo, cringeowo, ale na kartach powieści to działa. I też niesie to ze sobą ogromny ciężar emocjonalny, bo te wątki dramatyczne wprowadzone w końcu, w całości wyjaśnione, bo wprowadzone były wcześniej, one, no, chwytają za ducho działają, tylko z biegiem czasu rozjeżdża mi się coraz bardziej spójność działań tej postaci, tak? Jej motywacja, decyzje, które podejmuje w finale, ale z drugiej strony może to po prostu wymyka się mojemu ludzkiemu poznaniu, mojemu rozumowi i może tak powinno być, nie wiem, no, Zabawy mi to nie popsuło, więc nie będę drążył tematu. Podsumowując, gościni oferuje nam te 250 stron eksploracji, zbierania wskazówek, rozwiązywania zagadki i tytułowej Gościni, a potem 30 do 40 stron powiedzmy horroru i dramatu, ale takiego też ułagodzonego, jakby dla młodzieży czy dla dzieci. I na końcu dostajemy jeszcze esej o mitach. To było ciekawe, bo pojawił się na końcu popularno-naukowy esej, który daje nam wgląd w przemyślenia Napilkowskiego o mitach. On ma nadal dość przystępną formę, bo jest bardzo obrazowy, ale no przy tym to jest tekst filozoficzno-socjologiczny o tym, jak to cywilizacja przeszła od tradycyjnych mitów i religii do reklam, legend miejskich popkultury, jak oszukujemy się, że zerwaliśmy z myśleniem magicznym i mitycznym oraz o tym, gdzie widoczne są te mity, te przekonania, tak, które nadają sens naszym działaniom i doświadczeniom. Te te, te twory, które organizują zbiorową wyobraźnię. I to jest raptem 11 stron, więc autor tylko liznął temat, którym zajmuje się od wielu, wielu lat i po prawdzie też nie wiem, na ile ten esej wzbogaci lekturę takiego przeciętnego odbiorcy. W sumie wątpię w to. Boję się, że część osób się może od tego odbić, ale ja osobiście doceniam taki dodatek, przy czym też jestem fanem po prostu dodawania publicystyki do literatury. Bardzo lubię, gdy po prozie, znaczy no najczęściej w prozie tak się z tym spotykałem dotychczas, ale gdy w książce na koniec pojawia się jakiś taki merytoryczny dodatek, skoro w komiksach często serwuje się materiały dodatkowe, no to czemu nie w literaturze? Tak, Jestem totalnie za tym i tutaj też to doceniam, ale wracając do samej powieści oceny końcowej, jako przystępnie, ale przy tym atrakcyjnie napisana rozrywkowa powieść przygodowo-detektywistyczna z wątkiem nadprzyrodzonym, albo jak to się teraz mówi, powieść z gatunku mysterii z wątkiem nadprzyrodzonym, to jest to dobra rozrywka, tak? jako taka lektura na leniwy wieczór. Ona się może sprawdzić doskonale i Punktowo mógłbym jej wtedy dać 8 na 10. Jako choreograf dla nastolatków, dla młodzieży też się może jakoś tam sprawdzić, chociaż pewnie już tam to oczko dwa niżej bym jej dał. Ale jako choreograf przez wielkie H on się nie sprawdza w ogóle, tak ona, ta, ta książka, tak gościni, nawet wspomniane finał w tym kontekście w ogóle się nie broni moim zdaniem i, i trochę szkoda, że postawiono na taki marketing, także ta książka w tagach na przykład w sieci ma tylko słowo horror i w ten sposób też trafiła na mój radar. Więc powinienem się cieszyć, bo dzięki temu ją nabyłem i przeczytałem, ale no myślę, że wielu właśnie fanów grozy się odbije. Zresztą po niektórych recenzjach, które przejrzałem i opiniach w sieci, mogę stwierdzić, że to się wydarzyło. Także osoby nastawione na grozę grozę przez wielkie G. Coś <grytanie> źle <nie> zabrzmiało, ale <grytanie> wiecie o co mi chodzi. No raczej się zawiodły, tak, i odbiły się i wręcz krytykują tak bardzo mocno gościnię, aż aż trochę niesłusznie, jednak bo poza tym no to jest dobrze napisana książka nie? i uczciwie muszę przyznać, że ja chętnie sięgnę po inne publikacje na piłkowskiego, bo facet świetnie włada językiem polskim, potrafi obrazowo prezentować skomplikowane idee i ta przystępność jest ogromna, ale nie sprawia, że czuję, iż autor traktuje mnie niepoważnie, więc właśnie odnalazła ten złoty środek powiedzmy to wszystko mu się chwali no ale jeżeli będzie pisał horrary, to mam nadzieję, że, <gry> że będą straszniejsze następnym razem. Tym akcentem zakończę dzisiejsze nagranie. Dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.